Have a Holly Jolly Christmas. It's the best time of the year. I don't know if there'll be snow, but I'll wake up to cheer. Have a Holly Jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello to friends you know and everywhere. Seria podcastów grafów konstelowych, ale nie tylko. Wydanie świąteczne, odcinek 305. Ja nazywam się Damian polaka dachman i ze mną jest Bernard Szmysie. Witam wszystkich drogich dobry. Witam cię Bernardzie w, w tej świątecznej atmosferze. Ten śnieg na zewnątrz i to wszystko. Witam, witam cię na mnie. Jeśli e, wszystko pójdzie zgodnie z planem, to e, słuchajcie nas już 24 grudnia, więc taki prezent pod choinkę tak sobie pomyślałem, o czym możemy porozmawiać I tak w sumie zostałem obsypany tematami, dlatego, że z jednej strony, przyznaj się Bernardzie, byłeś w kinie ostatnio na, na, na wspaniałym filmie, byłem, nie nowym. Byłem w kinie ostatnio na filmie nie nowym. I tak ostatnio sobie pomyślałem o tej klasyce science fiction, tej klasyce science fiction rodem z Polski, no. a dokładnie rodem z prl -u. Ale zanim przejdziemy do... Widziałem to na forum, że się ekscytowałeś fantastyką Perlowską? Wiesz co, przyznam się bez bicia, że w życiu nie wiedziałem, bo nie śledziłem. Ja oczywiście znałem te takie klasyki science fiction polskie, tak? czyli tam Akademia Pana Kleksa w kosmosie, czy coś w tym stylu, czy Pan Kleks w kosmosie, czy na przykład oczywiście Seksmisja, King Size To takie, takie science fiction, z którego jesteśmy znani, na świecie na przykład, co mi się wydaje, że Seksmisja jest filmem, który mógł odnieść jakiś sukces międzynarodowy ale generalnie to nie wiedziałem o tych naszych perłach, perelu widziałeś o klątwie Doliny Węży, rozumiem tak, klątwie Doliny Węży, tego kina nowej przygody tego, tego fantastycznego filmu przygodowo-sensacyjnego zrobionego po prostu po polsku ale na amerykańską modę ja ten film dopiero teraz odkryłem a tam taka fantastyczna rola Wilhelmiego Kobergera, Sawickiej no to jest po prostu Gładki, e, e, przepraszam tak, Ewa e, e, e, e. Wasałacka. Tak, sobie Ja co prawda ten film nie widziałem, nie widziałem tego ten film. Nie widziałem tego filmu od później lat 90. Więc już nie pamiętam wiele z tego. Pamiętam, że gdzieś tam w indochinach działały się nie mylę. Znaczy cała tam akcja jest taka, że zaczyna się od, od właśnie, od takiego ujęcia, że niby helikopter gdzieś leci, wojna, indochiny 54 rok. Helikopter zostaje zestrzelony i tam właśnie Wilhelm jako komandos, ciężko ranny odnajduje świątynię, z której kradnie artefakt. I to jest normalnie początek fantastycznego filmu przygodowego. Oczywiście tam się na tą e, ekspresję Wilhelmiego y, przymyka oko, bo on to takie ma kocie ruchy. Jak on biegnie po tych skałkach, ty wiesz, omija brzuski tam gdzieś w, tym, w, tym, w tej gęstej dżungli. To no wszystko no, no. tak komicznie wygląda. Ale, ale poza tym to jest taki bardzo y, y, dobrze skrojony scenariuszowo. Bo on tam kuleje, jeśli chodzi o efekty i takie różne inne rzeczy. Y, film przygodowy, bo jest właśnie... Y, y, jakiś profesor, który, który zna się na temacie, taki, ja bym powiedział, Robert Longdon albo taki Indiana Jones troszeczkę nawet, nie? No jest ten e, komando, później, okazuje się, że to jest, bo to akcja się przenosi później 30 lat do przodu, e, już biznesmen, który zbiera artefakty, dzieła sztuki i tak dalej i jakby notuje go problem tego, tego znaleziska, który ma i tak dalej. I to, wiesz, to się rozwija bardzo ciekawie. Ja sobie tak powiedziałem, no to jest gdzieś tutaj może się doszukać, oczywiście, bo to jest e, w jakimś stopniu skopiowane z tego, nie? E, Indiana Jones. Tak. Trochę James Bonda, bo tam jest taki motyw, że gdzieś tam w tym artefakcie jest jakiś pierwiastek. Nie chcę za bardzo zdradzać fabuły, ale pewnie ktoś, ktoś to chciał, no, to wiesz, widział, ale mógłby, ktoś to mógłby, mógłby, mógłby, odkrić, tak jak ja, to, to, to nie zdradzam, ale tam jest fantastyczna animacja. na Bo na myślę, że filmy, które są e, stworzone w latach 80 można spoilerować. Jak na... No dobrze, no, ale ja tam jest fantastyczny. No. Jak ja na to patrzyłem, bo w, w ogóle tak, po polsku jest film. E, wszyscy mówią po polsku, więc ktoś, kto nie mówi po polsku, wiesz, na przykład ale, jest jednomczykiem, zdepigowany. W filmach amerykańskich wszyscy mówią po angielsku. Tak, tak. Niemcy, naziści, tak zwani dobrzy Niemcy, źli Niemcy. Tak. Wiesz, wszyscy mówią po, po, po, po, po angielsku. Znaczy to zawsze jest jakoś, w jakimś stopniu e, maskowane, że mówią albo z akcentem, albo nie. Tutaj jest to tak zrobione, że e, Wilhelmi gra jakiegoś... E, e, Francuza zdaje się. Francuza, tak. Później jest e, sałacka gra francuską ten, dziennikarkę. Trochę mi przypominało e, tą, tą dziewczynę e, Nicole z, z Broken Sword'a. Drake'a, nie? Albo, albo, Tak, albo e, Elenę z Drake'a, tak, dokładnie. E, chociaż e, tam jest, ona troszeczkę jest tam e, końcóweczka taka, że ona jest taką fan fatal, nie? E, to się później okazuje wszystko. Ale jak sobie popatrzysz na to, jak to jest zrobione, to to jest naprawdę ciekawa e, fabuła. No, ona jest adaptacją książki, e, jak on się ten autor nazywał? O, ja sobie tak poczy... nie, nie, nie, nie pomnę. Kojarzę to z adaptacją książki, bo książka miał zupełnie inny tytuł, stąd pamiętam. Tak, tak, w ogóle książka jest napisana, bo teraz muszę sobie tutaj szybciutko sprawdzić, przez autora, autora na przykład przemówienia tego słynnego przemówienia generała Grzelskiego, stan wojenny. On między innymi też to napisał, więc to jest taki pisarz... Wiesław jak Górnicki. Tak, Górnicki, on działał był pseudonimami, był bardzo wszechstronny, więc tak, hobby doktora Trabena. I to właśnie dr. Yy, trawen to jest, yy, to, jest, yy, to jest ta postać, którą odgrywa Roman Wilhelmi. Tam jest w ogóle super takie motywy. Są. Tylko mówię Ci, trzeba przymknąć oko na efekty specjalne. Jeszcze mam efekty specjalne... Wiesz, Polska, yy... po, z tego, co wiek nas, wiek, jak nam wiadomo, polskie kinematografia nie słynie z efektów specjalnych. No nie no, bo to, ale to jest, to jest właśnie to. I e, Ja niedawno sobie, znaczy niedawno, dzisiaj, bo tak nadrałem te zaległości, zacząłem szukać jakieś informacji na temat klątwy, e, ciekawostek i tam no, trochę tego było. Oczywiście no, film e, w, był stworzony w takim momencie w, jakby za żelazną kurtyną, więc na przykład on zrobił niesamowitą furorę w ZSRR. 25 milionów ludzi w kinach. Ale bo właśnie... nie znali Indiana Jonesa, więc no sobie tak. to taka namiastka musiałem wystarczyć. No wiesz, to tak, ich miasta Klosa. Ale... Tak, ale. Tam grał chyba się Kolberger, prawda? Tak, Krzysztof Kolberger, ja, tego wiesz, profesora wiesz, Tarnasa. Tego... Wszystkie trzy główne już nie żyją. Wiem, bo aktorzy wskazujący Przecież i zmarł. Spotka tak. zmarła parę lat temu. Kolberger zdaje się też. Niemczyk nie żyje, też tam grał. No. No smutna historia, prawda? Smutna, znaczy bo jak jeszcze rozmówię o śmierci, to nie można mówić na wesoło jednak, ale to, co, co mnie zafascynowało, to było to, jak, jak Cię nie zmieniły, do, przynajmniej do czasów, nie wiem, z Wiedźmina, to nadal tak, tak, tak jest, jest tak funkcjonuje. Tak były, tak były, tak. Jeśli chodzi o efekty specjalne, to efekty specjalne są w polskim kinie robione zawsze gdzieś tak na koniec. Na, one, one nie są szanowane. Tak Polskie kino to jest. Fagi reżysera, zapytaka i robi. Nie, to nawet nie o to chodzi, tylko chodzi o to, że wiesz, że taki polski reżyser to on się brzydzi efektami specjalnymi, bo on musi pokazać prawdę. A efekt specjalny to jest kłamstwo. Nie? I, I ja oglądałem y, właśnie wywiad. Chyba Janusz Król się nazywa y, specjalista od efektów specjalnych, y, i on opowiadał o tym, jak tak naprawdę w filmie było parę ambitnych założeń bo tam się pojawia jakiś potwór, nie, smog i tak dalej i, i e, on miał e, być zanimowany jakoś specjalnie miał nawet latać i to oczywiście w koncepcji gdzieś tam było, ale no, tak naprawdę wyglądało tak, że zlecamy zrobienie tego, tego, tego potwora, ale nie zlecamy nic innego czyli żadnej koordynacji na, na planie, e, żad, żadnego wiesz, nie wiem jakiejś obsługi tego potwora, tak, po prostu ma być zrobiony model i, i, i tak dalej, nie? Nikt się z nim nie konsultował, nikt żadnych, żadnego scenogramu nie pokazał, wiesz, jak te sceny mają wyglądać, nie? Jaki jak, jak jest w ogóle założenie. Wszyscy podobno się cieszyli, że jadą do Wietnamu na wakacje. I, i, I tak naprawdę nikt nie myślał o tym, jakby to organizacyjnie ogarnąć. E, tak, ogarnąć. I e, koniec końców e, ten producent e, efektów specjalnych nie poleciał e, do tego wietnamu, no bo nie miał zakontraktowane. I, I w końcu pojawił się na planie tylko jako prywatny konsultant reżysera. Reżyser go tak naprawdę o nic nie pytał, może się wstydził, może nie chciał. I tak naprawdę e, tam cała scena z tym smokiem to jest coś to jest takiego, że puszczają parę. Wychodzi ta głowa, taka straszna. Podobno jakiś gazerzy po prostu trzymali tego potwora. No bo kto by chciał, wiesz, żeby to jakimś tym sterować, jakieś zdalnie czy coś takiego. I no, wygląda to okropnie. Ale gdyby właśnie to jeszcze zmienić, to może by to, wiesz, udałoby się coś z tego wyciągnąć. Ale tam jest mnóstwo właśnie takich technicznych rzeczy, które, które bolą. Ale jak oglądasz ten film po, po no prawie 30 latach, teraz, tak. To przymykasz na to oko i patrzysz na to, jak. Wiesz, jak, jak niesamowicie to jest to, że wiesz, kręcą w, w, w Paryżu e, wszystkie postacie, to są jak w tych kryminałach. Co, bo tak, był taki okres, że jak, jak pisało się Kryminały Polskie, to zawsze było tak, że. No, musiałeś tą akcję osadzić w Ameryce, no nie, bo tam, tam tak, jest tak. to miejsce, gdzie się kryminał dzieje. Nie możesz mieć. Broń może, żebyś głównego bohatera Jan Kowalski nazwał. To musi być jakiś John, no tak. John McPistol. Mac to albo... musi, być, musi być musi być John McLean, no bez przesadzi. No Musi być angielskie nazwiska, muszą być i tak dalej. To jest to Że jakby żyliśmy tak w tym cieniu tej amerykańskiej yy, popkultury być może to była fascynacja, bo, bo, bo ta żelazna kurtyna. I, i, I naprawdę, jak oglądam teraz tą klątwę Doliny Węża, gdzie widziałem tych fantastycznych aktorów, jak, grających na poważnie w tym filmie, bo Roman Griemi no, to jest fantastyczny aktor, to prawda, no. dramatyczny i tak dalej. Oczywiście on y, najbardziej się y, zakorzenił w, w naszy, naszej pamięci z dwóch ról, Nikodemadyzmy i, i Stanisława Anioła z Alternaty 4, więc on może na przykład przez to młodsze pokolenie nawet nas, nie, nasze pokolenie, być kojarzone jako reaktor taki właśnie komediowy. Nie? Jakby zapomina się o całej palecie no nie? tego, tego, tego jego, jego dorobku, albo nawet się nie, nie wie o tym. I oglądasz takie, takie arcydzieło w tym słowie i jesteś no, zszokowany, jak to, jak to jest zrobione, jak to wygląda. Tylko, że oczywiście, no, to, tak jak mówię, no, wychodzą takie pewne rzeczy, takie, takie dziadostwo, no nie? jeśli chodzi o organizację, i tylko... I, i, oczywiście dowiaduje się z tego dopiero już po, nie? kiedy ktoś coś komentuje, ktoś mówi jak to wyglądało i itd., itd. tak dalej, tak dalej, więc no, to reżyser się nazywa Marek Piestrak no, zrobił nowo, e, bardzo ciekawe kino, e, przygodowo sensacyjne zupełnie nieoryginalne ale, ale no, ma w sobie ten urok że za PRL-u, wiesz no, ta tęsknota za amerykańskim takim, za, za zachodem, nie? i to tak widać i, i ciekawe że tam w ogóle tak przynajmniej ja nie odniosłem wrażenia, że tam jest jakaś jakiś du duży ładunek jest wiesz, papki takiej propagandowej nie? Że, takiej agitki politycznej, że to robimy to w współpracy z ZSRR, więc tam musi być oczywiście yy, nacisk na to, że yy, to jest lepsze od tamtego, więc to jest niesamowite no, więc jak ktoś po prostu miałby okazję zobaczyć klątwę Doliny Węży to, to, to, to polecam ale trzeba się uzbroić właśnie w, taki, w takie mocne, takie różowe okulary, bo, bo to jest film, który no, z innej epoki. Jeśli mówią po angielsku, it is what it is. Tak, jest, tak. co jest po prostu. I, i, I to trzeba o tym pamiętać. Ale to za nie... to ty byłeś na filmie, który na szczęście, na szczęście dbali o niego ludzie, kopie się zachowały, filmy się zachowały, więc odrestaurowany został... To wiemy, bo to setki różnych wersji. <laughs> setki różnych wersji, dlatego, że tam chyba dużo tych, tych taśm zostały, tam różnie to montowali. Ja najbardziej lubię wersję, która jest nieoficjalna, to, to coś pokazywałem, ale, ale oficjalna, tak zwany Final Cut... Y czyli Łowca Androidów, Riddleia really, Scotta, pojawił się znowu w kinach. I to tak limited, limited series, jak to się mówi, limited znaczy, run. Tak? W trzech kinach się pokazał, przynajmniej u nas w Tablinie w trzech kinach się pokazał. miał się, czy, czy to było przygotowane z jakąś taką pompą, czy na przykład wyszedł ktoś? E, wiesz nie, nie było żadnej prelekcji, nic takiego, że ja to oglądałem w tym Irish Film Institute, który jest taki, że tak wyrażę właśnie, wiesz, e, robią jakieś prelekcje, cuda, Oh, oh, no, dokładnie on oh, oh, oh. tutaj takie filmy wyświetlałem. wyświetlają. E, natomiast nie, nie było z tej imprecji. a ale było paru osób przebranych, na trzeba zdjęciach jakiś takie głupie, bo strasznie długie, że kolejka była. Było paru kochiach takich wiesz, ale ubranych Ala, ala dekard, jakieś takie płaszcze, e, typowo powiedzmy, Blade. E, no i się, że, że, że fantastycznie się oglądało ten film. To, to był mój pierwszy raz, że się tak wyrażę, że Blade na dużym, porządnym kinowym ekranie, z fantastycznym nagłośnieniem. Żeby było jeszcze lepiej, za co muszę powiedzieć szczerze, taki ukłon w EFI składam, bo na początku chciały trailery. Tak? I trailery ciały samych filmów science fiction. Ale z lat 80. Nie, nie, nie, nie. nie, Czyli tak. na przykład o trailer nowych Star Warsów, leciał mhm. trailer nowego Mad Maxa, leciał trailer w filmu, który tytuł zapomniałem, a który wyglądał fantastycznie ten trailer, zapowiedź. Eee, Sporyszałem się dowiedzieć w międzyczasie, co to był za, za film. A kto tam grał? A, ale powiem szczerze, nie pamiętam że mi się strasznie podobał ten trailer. Ale nie rozszyfrowałeś do tej pory. Nie, rozszyfrowałem, to muszę zapomnieć, wiesz? A, no to musiała być wyjątkowo fantastycznie, tak zapadł w pamięci. Ale nie, wziąłem, wiesz, jak mam pamięć. Mhm. No ale generalnie ten film się nie zestarzał. Ja, ja okay. oglądałem go okay. wielokrotnie, w, może w zaciszu domowego ogniska bardziej, ale, ale właśnie też już znaczy, i w, panie... w wersji HD i odświeżonej i i on się w ogóle nie zastarzał. Jak już się na bardzo dobrze. na nie zestarzał. Efekty się nie zastarzały. Mimo, że tak. film jest trochę starszy niż klątwa do innych węży. No tak. E, efekty się na pewno nie zestarzały. Y, wiesz, muzyka się nie zestarzała. Ja aż po prostu tu zamówiłem sobie płytę z muzyką z Blade Runnera. Tak, e. ale tą taką w edycję trzypłytową, bo jest taka Nie, sprawa. ja sobie zamówiłem winylową płytę w edycji w czerwonym kolorze, takiej specjalnej tak. wydaniu. No i, I powiem szczerze, że mówię, kurde, no, no muzyka, wszystko, wszystko w tym filmie się po prostu nie zastarzało. Od gry aktorskiej przez, przez, nie wiem, jeśli można powiedzieć, przekaz. Mm -hmm. e, po, Jedynie co w tym to, był, to była ta wersja, taka myślę, że to chyba bardziej gore, czyli, czyli na przykład ta scena jak e, Rudiger Hauer zabija doktora Tyrella, e, tak. która jest pokazana tak Dokładnie. Nie pamiętam, że czy, ten... Czy znaczy fajna... nie, no, chodziło się o to, to wbijanie kciuków. Tak, poczyta. tak, ale wiesz, tam wbijanie, bo wbijanie kciuku, kciuków, jucha się lała, kobieta, się, laska się została sobą, nas, aż oczy zakrywała i, i piszczała, więc było to, było, to tak, było to tak pokazane. Wydaje mi się, że było to pokazane. Ja pamiętam, że nie pamiętam, kiedy raz oglądałem tą, tą edycję Final Cut, mhm. ale nawet na bilecie było napisane że to jest edycja Final Cut z rozszerzonymi scenami przemocy. Ja pamiętam, że w tej wersji, która była original cut, czy tam theatrical release, ta scena była mocno pocięta, nawet wycięta z tymi kciukami w tak. oczach i tak dalej. Mhm. To pamiętałem, natomiast nie pamiętałem do końca, nie pamiętałem do końca tej, tej, tej Final Cut edycji, na tyle, żeby, żeby być w stanie powiedzieć, że, że, to, co jest, co że jest... to jest różne. Z dnia... tego, co, co wiem, to, to po prostu, yy, jeśli na przykład oprócz Final Cut widziałeś inne, inne wersje, to, to Final Cut akurat zawiera jakby yy, najmniej materiału aczkolwiek tam jest, tam jest parę takich sugestii, na przykład ta, ta wizja, w której, tak, znaczy sen, w której który po prostu widzi jednorożca. jest taka wizja, w tym nosu, bo on się nie śpi na tym. Nie? Tak, i to jest, to jest ten jednorożec, który później jakby ten e, e, policjant robi origami tego jednorożca. Jakby, tak, tak. Co, co ma sugerować, że zna myśli Descartes, czyli jeśli zna jego myśli, to podobnie jak on znał myśli Rachel, ona jest androidką, więc on jest androidem, co jest, to jest moim zdaniem mocno naciągane, bo w książce tego nie ma, w książce nigdy nie było to sugerowane i moim zdaniem to burzy ten, ten, ten, ten jeden element, który po prostu mi się bardzo nie podoba, aczkolwiek to jest licencja poetyka reżysera i ja, ja go powiedzmy na stos bym nie rzucił za, za świętokradztwo, ale wolę tę wersję które, które nie zawierają. Zresztą ja bardziej, najbardziej lubię tą wersję, która y, paradoksalnie jest y, przez, przez tych wielkich fanów y, odrzucana, czyli jednak wersję y, kinową, dlatego, że ona jest taka najbardziej nua. ona ma ten element tych voiceoverów, czyli tej, tej narracji z pierwszej tak, osoby. Tak, tak, tak, tak. To jest ekspozycja, to jest coś, co jest potrzebne, jak pierwszy raz oglądasz film. A jak oglądasz to N raz, to tego nie potrzebujesz i, i czasami widzisz, jaki to jest, że to jest rzeczywiście na siłę dołożone, że to jest ten, ale jakbyś oglądał właśnie pierwszy raz ten film, to to jest właśnie ten element y, kryminału, który się pojawia, w tym po prostu y, jakby postać, główny bohater mówi ci co się dzieje, co robi i tak dalej, być wprowadza w ten świat. W, teraz y, ten świat y, cyberpunku, tego, y, tego świata Blade Runnera jest, jest tak bogaty, tak rozbudowany, on na pewno, znaczy ja czytałem w ogóle książkę, kontynuację Blade Runnera, ona y, f, no po prostu się nazywa, była Blade Runner 2, i jak dba, szybko to tak, tak. przeczytałem, to, to mi to szybko wyparowało z głowy. To jest absolutnie niewarta nie czasu lektura. Ona bardziej też chyba nawiązuje do, do, do, do książki, ale jednak yy, tam są wątki z filmu. Jak, jakoś tak mam problem po prostu z, tym, yy, z tą książką. ja czytałem ją bardzo, bardzo dawno temu, więc nie pamiętam też takich bardzo dobrych szczegółów. Ale widzisz, pojawiła się ta informacja, że będzie druga część Włowca. Tak, tak, dlatego to I że pojawi nie, nie. Się, tak, I że pojawi się też Harrison Ford. Tak. I teraz mnie ciekawi, jak on, jaka będzie jego rola. Co on tam ma robić? On ma być starym androidem? Czy po prostu jednak, yy, wiesz, w tył zwrot i, i, i, i ten. I... Zresztą ja mam problem z, z Harrisonem Fordem, że ja go uwielbiam za tę rolę jednak z lat 80 ja 90 ja jest... Dlatego, że to, ja to jest... był wtedy młody, energiczny mężczyzna o, o niesamowitej... E... Znaczy on jak widziałeś go, no nie, czy, czy on grał w, w Uznany za Niewinnego, czy w Imienie Jonesie, czy, czy w biednych Wojnach, to on miał niesamowitą charyzmę. I on na starość tą charyzmę całkowicie utracił. I jak oglądasz te filmy z nim, czy, czy niedawno tam Ender's Game, czy jakieś tam e, komedie romantyczne, w których on się tam pojawia jako taki już... Nie wiem, ja jakoś taką ostatnią widziałem komedię, w której on był jakimś... E, e, weteranem dziennikarstwa, który był zmuszony do tego, żeby prowadzić jakiś program poranny, typu Dzień Dobry TVN, czy coś w tym stylu. Jakby to umniejszało mu w jego, w jego dorobku, tam karierze i tak dalej, ale no tak fatalnie po prostu zagrał. Jakby, wiesz, czy nawet w The Expendables on tam gra, niby mała rola i tak dalej, na szczęście na tyle mała, że tego nie widać, ale o moim zdaniem, stracił trochę tej charyzmy. On nie ma tej charyzmy, którą, którą jakby też zyskuje się z wiekiem, wiesz? że taki, jak na przykład Sean Connery. Jak był błądem, miał charyzmę, jak był młody. Później ten, ten siwiutki Sean Connery w takich na przykład filmach jak, nie wiem, czy widziałeś Rising Sun? Oczywiście widziałem Rising Sun. Rising to Fantastyczna Sancę. rola. No, nie? Tylko właśnie, no, niektórym nie, nie to pasuje, niektórym nie. i Trochę tak nie widzę tej roli Harrisona Forda. Wolałbym, żeby oni zrobili coś nowego. Yy, nie wiem, no Tylko właśnie, nie, no pytanie, ja jak to mieli zrobić. Na, jestem otwarty, szczerze na wszystko. Mhm. Ja się tylko obawiam, żeby nie zrobiło się z hmm. na to, co się zrobiło z Prometeuszem, prawda? No też, ale wiesz co, Jakbyśmy miał taką analogię dać, to na przykład yy, Total Recall, nie? Pamięć absolutna. Total Recall był specyficznym filmem, ale był e, jednak... To jest klasyka science fiction. I ja wiem, że teraz jakby ktoś go ogląda, to by się opał za głowę no nie, i tak nie, dalej. Ja to... powiem, że jak oglądałem Total Recall, puszczali się w telewizji, nie wiem, z, z miesiąc temu, może mniej... I powiem szczerze, że obejrzałem od początku do końca i, i, i, i ciągle ten... I, i, tak. I... Okej, okay, momentami jakiś powiedzmy że starzał rozsta troszkę bardziej niż e, na Blade Runner, ale mhm. to też ze względu na, na konwencję, w której wiesz, tak. Blade Runner to była taka konwencja z... Jezu, nie masz takiego pozapokaliptycznego, klasycznego cyberpunka, gdzie działał gdzieś tam na, na, na poziomie wrażenie sztoka tak. i tam nie musiało. Nie... Wiesz, no, w efekty dokładnie, Tam nie miałeś nawet co się stało. Dokładnie. dokładnie to wszystko już było takie, wiesz, brudne, śmierdzące, zalane, wiesz te. Tam nie było nic nie no, Total recall, no to. To część efektów się starzała, ale powiem Ci, niektóre efekty... To no Ten Mars, prawda, już tak nie przekonuje. Ja, ale... ja Ci powiem, że niektóre te, niektóre te sceny na Marsie ciągle robią wrażenie, ciągle się to fajnie ogląda tak. i, i powiem Ci, że, że, że mi się na przykład, no, mnie się podobał totalnie koło. Nie, no zdecydowanie. To jest, to jest świetny film, ja, tylko, że ja, ja, ja oglądałem go tyle razy, że jakby też jest tak czasami, wiesz, tak, w, tak wryło Ci się w, w psychika, że po prostu to jest dobry film i, i... I będę kontrowersyjny i powiem szczerze, że mi się też podobał ten nowy Total Recall. Ja to patrzę jak na... Nie tyle na remake filmu Total Recall z Arnoldem, tylko nowy film oparty jakby nową interpretację na tej samej opowiadaniu Dicka. Bo wiesz, tak. jak, nie wiem czy czytałeś opowiadanie, to było w zbiorze, albo to było, to było tytułowe opowiadanie zbioru, przypomnijmy to panu Hurtowo zresztą. Tak. E, I... I to to ja nie wiem, czy to ma 20 stron to opowiadanie. No tak. I, i to była taka króciutka, now, nie wiem, nowelka, opowiadanko po prostu, które się naprawdę, naprawdę fajnie czyta. Zresztą jak po prostu patrzysz na to, co zekranizowali z tych, tych e, e, e, materiałów dika to właściwie wszystkie rzeczy, które te krótkie napisa, to zrobili, nie? A te rzeczy, które dłuższe, nie, nie na przykład ja bym chciał zobaczyć tego ubika w końcu. Nie wiem, czy by się udało. Ale ubika typowo nie zrobili, Nie. No właśnie, a jednak nikt się nie podjął, a przecież jakby to jest taka dojna krowa, tak się wydaje. Właśnie, się sorry, że przypomniałem, też... przypomniałem sobie. Gdzie ktoś mi przypomniał film? To był film, potem by Ex Machina. I, i no, ja mam nadzieję, że, że doczekamy się, kurczę, nie, nie właśnie czy kolejnych gwiazdnych Wojen, w sensie, czy kolejnego starteka, tylko właśnie kolejnej takiej Odysei Kosmicznej, czy, czy czegoś takiego, co wybiega w przyszłość, ale nie na zasadzie, wiesz, Interstellar, gdzie tam jest dużo taki bullshit science i tak dalej, e, czy takie techno-bełkotu. Myślę, ja nie mogłem na przykład z Interstellar znieść tego, że masz czarną dziurę, która ci wypełnia cały ekran i masz na, na jej tle planetkę i ta planetka nie jest wciągnięta, wiesz, w tą czarną dziurę. Wiesz. Ja zawsze miałem jednak e, takie wyobrażenie czarnej dziury, że wszystko, co jest w, w, w, w okolicach czarnej dziury, to jest wciągnięte jak odkurzacz, nie? no ale to jest inna historia, nie chcę rozwodzić się na temat Interstellar, ale wracając właśnie do, do Total Recall i, i do produkcji dika ten nowy Total Recall mi się bardzo podobał. On miał fantastycznie przedstawione właśnie też znowu te cyberpunkowe slumsy, te, te o ile się nie mylę to chyba co to była, to Australia to była? Tak, tak, Australia to była. Australia tak, gdzie, i... gdzie te miasta były wielopoziomowe, wiesz, ten brud, smród, ubóstwo, deszcz, no kapitalna atmosfera. Wiadomo, że tam pewne rzeczy mogły się nie trzymać e, kupy i to jest film, który jednak jest e, bardzo nastawiony na efekty i bardzo nastawiony na przykład na akcje, więc e, mniej tam jest tej takiej filozofii, tego która mogłaby się zatem knieć. Oczywiście tam zawsze w tej wizji przyszłości brakuje praktyczności. Jest, to fantastycznie wygląda, wiesz, te, te, czy, czy jakieś wieże, czy jakieś tam z, e, wielopoziomowe slumsy i tak dalej. To wszystko jest genialnie zrobione, na przykład ta winda, która Dokładnie. niby łączy w tam, nie wiem, Australię z Europą, tak, tak, tak, z, tak. albo z Anglią, nie? Tak, I tak. to jest... No wiesz, to jest, Powiedzmy, że to trzeba przygnąć na to oko, ale to ma taki mały sens, nie? Ale, ale generalnie w jakimś tam stopniu no nie, to się wpas wpasowuje w tą konwencję, ale, no wiesz, no... Y, mimo wszystko, wracając... To komu mi się podoba no ta wersja I no, jak no, ja bym tak. na przykład chciał zobaczyć Blade Runner, to ja bym się nie obraził, nie zrobiłbym zrobił taki remake, nie? Po co robić kontynuację, po co robić prequel, nie? Bo to, co, co oni by w takim razie chcieli to osadzić, jakby, żeby to był kanon, żeby to była ciągłość. Kiedy teraz jesteśmy na takim etapie, że właściwie tego kanonu się nie szanuje. Po prostu no kiedyś było tak, że jakby jakiś, nie wiem, film kontynuacja, na przykład, nie wiem, Star Trek i filmy, to zawsze to było tak, no ale w którym miejscu ten jest osadzony ten film Star Trek, no nie, czy to jest możliwe, żeby oni się spotkali tu i tam. Yy, Lukas miał całą tą sekcję ludzi odpowiedzialnych za to, żeby akceptowali, czy na przykład nowy komiks, nowa książka i tak dalej, są w kanonie. Czy gry są w kanonie, czy filmy, no, tylko że na filmy powiedzmy, miał taką bezpośrednią, e, bezpośrednią wpływ, e, czy one są w kanonie. A teraz to, panie, to, to ma być akt, to ma być rozrywka, yy, 56. reboot Spidermana, 26. reboot Batmana i tak dalej, i tak dalej. Więc ludzie przestają na to zwracać uwagę. Trochę, trochę szkoda, ale z drugiej strony no to daje to. E, ja bym tutaj chciał po prostu widzieć, żeby okej, okay, skoro tak jest, Harrison Ford fajnie, niech będzie konsultantem, nie wiem, cokolwiek, dajcie mu jakąś tam rulkę, ale to, no, trzeba to, to, to trzeba zrobić od nowa. To mimo głównej roli, to prawda. No, czyli wiesz, są... Tylko nie J.J. Abrams. To jak on ma robić tego Blade Runnera, to... No, że J.J. Abrams zajęty nimi Wojnami i w tej chwili, więc... Ale wiesz, no, nikt tak naprawdę nie zaczął no, chyba na poważnie prac nad Blade Runnerem. To Zresztą to, to może być 2017. A nie, w 2015? Nie, co ty, pewnie nawet nie ma... Nie ma, nie ma e, pierwszy klaps nie padł. No niech spojrzy. No, Blade Runner 2... Nie ma. Jak wpiszesz sobie na IMDb Blade Runner 2, to masz zombie bugalo. Aha. Zaki... No, czyli po prostu nawet, nawet jakby to jest wszystko w planach. W planach... Ja, ja pamiętam, że była przy, mowa, przez, jak Ridley Scott rozmawiał o... Jak Blade, o, rozmawiał z kimś tam, były jakieś tam rozmowy na temat Prometeusza Dwójki, to mówił, że Prometeusz Dwójki może być, może być opóźniony z powodu tego, że po The Martian ma wyjść Blade Runner, że on chce zrobić Blade Runner wcześniej, i że w związku z tym być może opóźni się Prometeusz Dwójka. Na IMDb jedyne, co można znaleźć, to jest Untitled, Untitled Blade Aha, Runner Project. Project. I nic tam nie ma, oprócz tego, że jakby potwierdzone, że na motywach powieści Flipa KDK, i że plotka głosi, że Harrison Ford będzie grał Ricka Karda. I tyle, i tyle. To jest, to jest wszystko. I nawet nie ma jakby... Zapowiedzi kiedy w ogóle cośkolwiek mogłoby się więcej y, pojawić na ten temat, tak? I, i bardziej to. Znaczy. No, być może to jest kwestia tego, że na przykład nie wiem, Blade Runner 2 miałby się powiedzieć przed Prometeuszem dwójką, nie? Czy coś te stylu? Czy, tak czy, się czy, wdawa, czy... ale to ja mówię, to pewnie się polskim. Ale w, w tym momencie to nawet chyba też Prometeusza dwójki nie ma też. To jest, więc to są wszystko. Y, jakby. Tylko, że Prometeusz 2 to powiedzmy już jest zapowiedziany na 2016 rok. Tak, no tak. Mniej lub bardziej oficjalnie, bo to wszystko sobie tak z EMDB sprawdzam, więc jakby Prometeusz, druga część ma większą szansę, żeby się pojawić. I tak sobie myślę, że jeśli Prometeusz 2 miałby się pojawić w 2016, to jeśli to naprawdę nie zaczęli nic zrobić, to, to Blade Runner 2, jeśli miałby Ridley Scott być reżyserem, to nie ma szans, żeby to się pojawiło wcześniej niż w 2017. Bo wątpię, żeby też chcieli taki dwa. Wielkie filmy Science Fiction wrzucić do jednego, do jednego roku, nie? Bo da, no wiesz, on no, będzie chodziło o Oscary, jakieś za efekty specjalne być może. Nie? To jakoś tak spokojniej by wyszło. No. Ale, ale no, no nie wiem, no, ja bardzo liczę na to że, że, że, to, że nie zostaniemy czegoś zrobionego na siłę. No bo powiem, czasami lepiej zostawić to, mam to no, prawda? No, mam nadzieję, że się nauczył, może nauczył blisko po tym, co zrobił z połęczem że coś z tego będzie. Ja to... Prometeusz generalnie został e, e, tam przez krytyków bo jakoś ciepło przyjęty. Tylko, Wiesz, tylko ci ludzie ja myślący. Ja mam, ja mam inaczej, ja mam Prometeusz że ja, my to nazwaliśmy efekt filmu Prometeusz, to znaczy film tak dobry jak Prometeusz. Mhm. I ja tak to, to właśnie bo moja opinia dotycząca filmu pod tym Interstellar, to jest film dobry jak Prometeusz. To znaczy idę do kina, oglądam ten film i mówię, kurde, to fajny film, jest podoba mi się, ale fajny. Mhm. Dwie minuty potem jak obejrzy ten film, wychodzę z kina, jest Włącza mi się myślenie, nie? Tak. I tak... mhm. uderza się takie wielkie WTF. Tak wiesz, takie wielkie jak w komiksie takie BANG! No. masz tego slap in the face. I what the fuck? Zaczynasz myśleć, nie? Wiesz, i wszystkie te sceny, właśnie od początku filmu do końca, zastanawiasz się o co chodziło. i Być może w scenariuszu było więcej. Te rzeczy nie były takie rażące, ale zostało to przetłumaczone na. Na język filmu, tak, dostało to obraz, zaczęło to być montowane, na zasadzie wiesz, no tu musimy przyciąć, bo za długie, tu musimy przyciąć, bo za długie, tu musimy coś zmienić, tu musimy coś dodać, tu musimy taki element wprowadzić. Nagle się okazało właśnie, że, że to traciło sens, i nie wiem, nikt, czy nikt tego nie obejrzał, no wątpię, na pewno to opuścili, tylko że mogli to zrobić na zasadzie, okej, okay, mamy teraz te 20 osób, niech one obejrzą i one się wypowiedzą, to jest ten focus group. Jeśli oni mówią, że film jest spójny, że wszystko rozumieją, to puszczamy tak, jak jest. No i, i poszło, nie? No, ale... Dokładnie. No, no, no co można, co no, można to... zrobić? Ale w ogóle, jeszcze a propos klasyki, nie wiem, czy, czy wiesz, że Polska też współpracowała z NRD. Znaczy, wschodnie Niemcy to, i, i Polska to był, to był no, światowy potentat, jeśli chodzi o filmy science fiction. Bracia, normalnie. Best Friends. Tak, i jest jeden fi film, którego jeszcze nie obejrzałem. Sygnały MMXX. O kurde, nie kojarzę. Nie wiem, czy to czy tam sygnały 2020, nie? Czy to, to wiesz, to może coś w tym stylu być. A drugi to jest film Milcząca Gwiazda. I to jest, kurczę, nie kurze, wiem, czy to kurze, jest na, na, na, na zakazaną planetę, czy na przykład na Odysseję Kosmiczną, nie. czy coś w tym stylu. Nie, muszę, nie to, nie, to było przed Odyseją Kosmiczną, sorry. Więc to to, to, to... to musiał być wchodzić na zakazaną planetę w takim razie. Tak, ale wiesz, jest klimat, bo to jest adaptacja książki Lema Astronauci. Aha. No, więc wiesz, oglądasz to tam jest, najpierw odnajdują naukowcy jakiś, jakąś rzecz, jakiś, jakiś przedmiot, który okazuje się być, nie wiem, przekazywać jakiś sygnał, oni ten sygnał szyfrowują, że on pochodzi w ogóle z, z, z planety naszego Układu Słonecznego, że to jest z Wenus i wysyłają ekspedycję na, tą, na Wenus. I najlepsze jest to, że to jest taka agitka polityczna, w której po prostu Rosjanie są tak tacy, tacy dobrzy ludzie, tacy dobrzy bracia, że po pierwsze oddają statek, który miał lecieć w ogóle na Marsa, pierwsza załogowa misja na Marsa, więc niego oddają ten statek, on będzie Y, robił misję na, na, na Amerykę. Ten. Tam w ogóle cały czas są wrzutki, że tam jedną z, z bohaterów jest y, Japonka, Aha. która straciła rodzinę. W Hiroshimie. W Hiroshimie, tak. tak więc jest że, cały to, to jest jest czas ta wrzucane tak. tak, że ta, ta, cały ten element taki, że... Y, zresztą w ogóle ten film się tak kończy, że tam okazuje się, że ta cywilizacja na tym została zniszczona właśnie w, w, w wyniku eksplozji atomowej, więc jakby to jest podwójne uderzenie, nie? Tak. I najlepsze tam, wiesz, główni bohaterowie to jest tak... Y, jakiś Rosjanin, jakiś Chińczyk, jakaś Japonka, polski inżynier i, i oczywiście Amerykanin. I to jest najlepsze, że ten Amerykanin po prostu jakby musi się wyrwać z tych, tych, tych szponów tej Ameryki, żeby móc dołączyć do tej ekspedycji, bo Amerykanie mówią, że przecież wszystko, co osiągnął, to osiągnął dzięki nim i tak dalej, że że oni, oni też mają swoje ekspedycje, on powinien zostać, ale on nie, on musi, musi tam mieć, bo to jest dla niego szansa życia, on później będzie za stary i nikt nie poleci w kosmos. I najlepsze jest to, że Amerykanie mieli swoją wersję tego filmu, ona została przemontowana i najlepsze było to właśnie tytuł zmienili z milczącej planety na pierwszy statek kosmiczny na, na Wenus, ale wszystko, co było na przykład, że postacie, które były Rosjanami, są Amerykanami. Aha. Czyli po prostu cały ten wydźwięk nie? został zmieniony i oczywiście wszystkie nawiązania do Hiroshima zostały wycięte, więc ten film traci jakieś 20 minut tego oryginalnego. Wiesz, po prostu ile tam było tych wrzutek takich, nie? No. Tam, tam było takiego, wiesz, o, te, takie, takie właśnie polityczne... E, ja mówię, agitka, nie? Tak po prostu... No tak, ta, ta, ta po prostu ta taka propaganda po prostu. Tak, propaganda, taka, że nie? stoi po prostu i mówi, że musimy działać wspólnie, że nie może, że wiesz, ponad podziałami, że to, tamto i w ogóle zakończenie filmu jest takie właśnie, że wszyscy się trzymają za ręce i jest jakby kosmonauta, czy tam nie kosmonauta, ale w białym stroju, w czerwonym stroju, w białym stroju, w, białym stroju, w czerwonym stroju i tak za ręce się zaczynają trzymać. Ale jak już odetniesz się od tego, tego politycznego całego szumu, jakby gdzieś się jakby odfiltrujesz go, no to zostaje Ci taki bardzo ciekawy film właśnie w tych klimatach, jak, jak, to po prostu nie jest na Tak jakbyś oglądał rzeczywiście amerykański film science fiction, yy, no tylko, że no niestety, jak na przykład Zakazana Planeta też zachowała się taśma, odrestaurowali to i ten film oglądasz dzisiaj w, w krystalicznie yy, pięknej wersji, czyściutkiej yy, i on robi wrażenie, tak tutaj nie to jest tak. wszystko rozmazane, to jest taki, taki VHS yy, z wyblakłymi kolorami, tam nic praktycznie yy, ze szczegółowości nie zostało, ale widzisz, prawda, ten i czy ten, ten stary kosmiczny? Lądowanie na Wenus. Jak chcesz amerykański odpowiednik, nie wiem, krwiący do dolinie węży, który jest po prostu rzepą straszliwą, to nie wiem czy ci wysłałem. Wysłałem ci by chyba Holiday Special Star Wars. Znaczy, wiesz co, ten, ten Christmas special, tak. ten, który... Yy, yy, znaczy, ja, ja kiedyś próbowałem to obejrzeć, <laughs> ale on właśnie też, on po prostu przetrwał jedynie właśnie tak, tak, za tak, tak. OHS. Ktoś wtedy nagrał po prostu to, wiesz, no, jakoś, tak. to było emitowane w telewizji. Wiesz, no, tego nie ma po prostu. Nic się tego nie chce przyznać nigdy więcej. Nie no, yy, to oficjalnie, bo to widzisz, yy, George Lucas się z tego wyrzekł. Totalnie. I ty... Nawet George Lucas był najgorszy w tym, nakręcił. Tak, i generalnie to wyleciało z kanonu w takim razie, więc wszystko, co jest w tym filmie nie jest, nie, nie, nie wydarzyło się, ale, ale e, widzisz, tylko że tam to jest taki, taka, taka popierdółka właśnie A tutaj mamy naprawdę na poważnie zrobiony film science fiction, adaptację, chyba to była pierwsza taka, e, pierwsza książka science fiction Lema. Później oczywiście Lem przeszedł troszeczkę to bardziej w goteskę, nie z tymi swoimi książkami. On tam później wrócił niezwyciężonym. Nie wiem, czy czytałeś Lema, niezwyciężonek. powiedzieć wszystko, co już Właśnie bolemnie zwyciężony, to jest, to jest coś, co ja chciał zobaczyć Wszystko? w filmie. Bo, bo Solaris, ja nie widziałem Solaris Tatarkowskiego, tak to chyba się nazywa, Andrzej Tatarkowski. Widzieliśmy wszyscy pewnie te, to nowe Solaris. Ja, widziłem, ja, to, ja to, widziałem, ja widziałem. Miałem okazję. Tak, oba miałem głównie chyba też Tatarkowskiego, to Starkera. Zrobi, tak? Tak, to właśnie z tego Starkera też bym zobaczyć. Że, ale to są filmy praktycznie, które ciężko znaleźć. Ciężko znaleźć, jeszcze ciężko obejrzeć. Tak, tak, tak. <grym, <grym, a ja bym na przykład Niezwyciężonego chciał zobaczyć, tylko że to jest film, który. On by się nadawał do takiego, właśnie, bo, do zrobienia z niego takiego. Yy, zresztą, jak, jak yy, czytasz tę książkę dzisiaj, to jakby widzisz inspirację i w kinie, i, i w literaturze innych piszących ze science fiction czy twórców. Bo tam jest cały ten motyw, że wielki, potężny statek przylatuje na tę planetę, żeby zbadać, co się stało z tym innym statkiem, który po prostu zaginął wcześniej, tak? I tam jest ekspedycja naukowa, y, szukają tego i nagle się okazuje, że tam jest coś dziwnego, tak? No tak. Jakiś rój metalicznych y, owadów i tak dalej, wiesz, cały ten klimat. Dla mnie to bardziej przypominało to, co było w Pitch Blacku, tylko że tam no, nie było, te, te, te potwory nie były mechaniczne, tylko chodziło, ale no, cały ten motyw, no nie, to by się świetnie nadawało do ekranizacji. Ja bym bardzo chciał to zobaczyć nie w Tylko, że nie wiem, no, ktoś musiałby na nowo odkryć tą książkę. No I, tak. I, y, y, mhm. y, y, bo jak ją dzisiaj czytasz, to oczywiście ona trąci strasznie archaizmem, nie? bo te wszystkie zegary oczywiście są wskazówkowe no i tak, tak dalej. no wiesz, no kalkulatory są na pokładach, tak. Rewelacje, tak. Astronawigator. No tam jest mnóstwo takich rzeczy, które, które no dzisiaj to już... Ale widzisz, one mają swój urok. Dla mnie to jest fenomen tamtych, książkę, tamtych wiesz, czasów. W książkach Heinleina, wiesz, jest taka książka, nazywa się Starman Jones. Mhm. E, to, jest, to jest opowieść takim chłopaczku. Młody chłopaczu został w jakiś tam sposób niechcąco wylądował. No nieważne, niechcąco. W każdym razie, chodzi mi o to, że generalnie całość nawigacji w kosmosie opierała się na tablicach matematycznych, przy matematycznych. Tak. I gdzie były, to było właściwie ręcznie. Nie? Że koła się siedzieli i Podawali sobie ciągi cyrwy, tam gdzieś wprowadzali tak. jakiegoś automatu nawigacyjnego, te ciągi cyw I to gdzieś tam przestrzeni, skok naprawdę. No, no takie czasy, wiesz, no komputerów wtedy... No, no, no, no. No, no właśnie, cały Włoty w ogóle z Duno, nie? Że tam jest, bo to jest ten melange, żeby, żeby, nie, że, żeby, żeby ci nawigatorzy nie. mogli przewidzieć, gdzie, gdzie po tym skoku. Dokładnie, gdzie w, się to, wyjdzie, nie? tak, gdzie się wyjdzie. I, i, i to też to, bardziej to się opierało o magię, niż, niż o naukę, komputery i tak dalej. Już jak no, są fragmentaci, to byli ludzkie komputery, tak. tak. tak. Ale wiesz, trzeba pamiętać że jednak. Duna była pisana w późniejszych, dużo późniejszych latach niż Lem i. i, i, i no zdecydowanie, tak. I, i, i, i... Czy Heinlein pisał, więc Duna to było już bardziej. Zakładam, że Duna to, było, to już było tak bardziej. to była decyzja autora. Chociaż Heinlein to nie był taki w, współczesny w Lemowi pisarz. Nie. Czy on raczej. Nie. bo kiedy? Kiedy y, y, Heinlein zaczął pisać? Y, w latach 60. Nie, Wcześniej, 50., -ty. 50 -ty, 40. Aha. 30. A Hebert Duna to już zobaczył 66. rok? Tak. No to wiesz, już te komputery, powiedzmy, zaczęły się pojawiać, jakieś tam wersje komputerów. Tak ten jak e, Heinlein pisał, nie wiem, Starman Jones to chyba 50 któryś rok. Jeżeli Heinlein pisał bardzo długo, więc e, to był lat 80 mm -hmm. e, Starman Jones to jest 53 rocznik książka. No. No. No. Ale, to jest, ale to jest fascynujące, bo e, dla mnie, e, ja, ja lubię właśnie wracać do, do, do takiej tej klasyki science fiction e, i, i, i patrzeć na to, bo i traktować to jako taką alternatywną e, linię historii. Bo y, w, zwykle jest tak, że jak ci pisarze wybiegali w przyszłość, nie? to nie wybiega jeden 20, 30 lat, no to jest dla nas już zamierzchła przeszłość. No tak. To dnia, ta, to tak jak na przykład y, w tej milczącej gwiaździe y, oni znajdują ten, ten meteory, czy ten, ten, ten odłamek czegoś, tak. Y, to w ogóle tam jest tak nawiązanie do, do katastrofy tunguskiej, więc to jest bardzo fajny, y, y, y, y, y, y, fajna rzecz. Musiałem Kat podoba, bo jestem na etapie, y, y, wiesz, wspominając w przedmiocniku czytania y, lodu Dukaja. I tam się wiele rzeczy opiera, albo związane jest właśnie z tą, z tą gózką i, i z tym wszystkim, co tam się dzieje. Ale y, właśnie ja sobie po prostu patrzę na to i co by było, gdyby rzeczywiście tak, tak wyglądała tak, ta tak, przyszłość. Nie? I, I to jest fascynujące, bo oni gdzie na przykład lata 80. lub lata 90. jako, nie wiem, jako przyszłość, w której już na przykład mamy statki kosmiczne, gdzie możemy, nie wiem, podróżować do nie wjazd. tylko tam, in, innych planet, nie? Czy tam Marsjanie, bo wiesz, to jest też najlepsze, że yy, gdzieś te, te, w ten moment, w którym po prostu całkowicie rozwiano te wszystkie wątpliwości na temat tego, czy jest życie, czy nie na Marsie. To, to, to, to, to, to powiedzmy, yy, kiedy ci najlepsi, najwybitniejsi pisarze pisali, to jeszcze nie do końca było to pewne. Więc ten element właśnie takiej cywilizacji, innej cywilizacji, jakby w zasięgu, nie wiem, ręki, można powiedzieć. Bo teraz jesteśmy na takim etapie, że to już jest koniec. To, Wszędzie jest tak duże, a do najbliższej jakiegoś takiego układu podobnego do gdzie mogło być życie, to tak naprawdę nigdy nie dolecimy, że to jest właściwie tak to tylko... W ogóle to mam nie? Tak, że, że całkowicie jakby rezygnuje się z, z tego elementu w takim hard science fiction właśnie z, bez, bez tej takiej dodatkowej magii, nie? Z tym podróżowaniem w, w, w przestrzeni, z, z poznawaniem nowych cywilizacji, nowych ras i tak dalej. To już sz, szkoda, a... a ja się przenoszę właśnie w, w, w, w czasie i przestrzeni, czytając te klasyki i to mi się bardzo podoba. To jest taki to klimat sam w sobie i ja wtedy przemykam oko na ten kicz, na, tak, na te takie w, rzeczy, które się mocno zestarzały i ja mam niesamowitą przyjemność. Po prostu na to patrzę, że nie pójdziemy do przodu, nie opuścimy tej planety, tylko że to jest niepraktyczne praktyczne jest po prostu nowy iPhone, to jest nowa technologia, nie? to jest to, co ludzi rusza, nie? nowa funkcja na Facebooku, nie wiem, nowy, nowa aplikacja typu Instagram, Ale wiesz, to, to Snapchat. Z jednej strony masz rację, z drugiej strony, wiesz, no po prostu ja sobie popatrz sobie na ostatnie 10 lat, już technikę, że tak zwierzę, komputerową, jak się po prostu zmienił ten, ten, ten 10 lat temu to miałeś w domu co, dwumego wyłącza i byłeś szczęśliwy? No tak. Teraz masz ilu? Teraz masz 100. 100 wyłączę? I nie jestem szczęśliwy, dlatego że to 100 mega wyłączę nadal jest na, tym samym, na tej samej przepustowości z tym wszystkim. Ten, ale ten to, to, kom... to chodzi o, o ratio, to... czy jak to się niby nazywa? Niby tak, ale jednocześnie jednak twoja prędkość to dużo większe niż. niż, niż, niż są większe w nocy jak nikt nie siedzi a teraz jest Netflix i Netflix wszystkim zapycha internet w godzinach szczytu i ja na przykład e, normalnie oczywiście e, jak sobie robię speed test to mam tam te 100 megabitów a jak sobie robię e, e, speed test e, na przykład takim skype'em <test>, test połączenia to jest po prostu tragedia i, i czasami przerywa, czasami jest e, e, słaba jakość i, i jakby niby, niby powinniśmy mieć wszędzie te światło wody ten internet powinien być szybki i on jest ale na papierze, bo w praktyce to, to wiesz, tak jak masz piękne autostrady i można po nich szybko jeździć, ale co z tego, jak się nagle robi korek i, i wiesz... I, no tak, i, nie, nie o to chodzi, Ci chodzi właśnie o to, że... No nie, nie, ja to tak dygresję jeszcze bo ja wiem o co chodzi, po prostu, że całkowicie zmienia się podejście do techniki, żeby co innego ludzi interesuje, na co innego zwracają... Na prędkość e... Ech, nawet nie tyle powiedzieć, prędkość że, że, że całość, co? Ten, ten, to, co w infrastrukturze co, co, co autorzy, pisarze wtedy myśleli, że ten cały Aha. rozwój pójdzie technologiczny, pójdzie jakieś podróże kosmiczne, to naprawdę u nas to się stało takie bardziej informatyczne, informacyjne. Tak. Wiesz, no, prędkość jaką się stary, dowiadujesz o tym, że komuś tam, nie wiem, ukradli kurę w, w Tokio, jest, tak. jest gigantyczna. No, a dawniej to było tak, że może tam 2-3 tygodnie później, jak ktoś gazetę przywiezie, to się będzie czytać o tych skradziotach. Która... Ale wiesz co, Bo to, to jest zabawne, bo y, o ile na przykład coś takiego, jakaś taka sieć, to, to, to można powiedzieć, że to pisarze przewidzieli, tylko że oni zawsze mieli jaką e, błędną koncepcję tego, jak to będzie końcowo wyglądać. Zawsze im się wydawało, że na przykład e, to będzie na zasadzie, że będzie sieć, która będzie pozwalała ci na przykład e, kupować gazetę, bezpośrednio u Ciebie w domu. Czy będziesz miał drukarkę, który od razu Ci drukuje gazety i tak dalej, jakby zamiast właśnie tej koncepcji internetu, nie? Te, tego Terminalu, że to wszystko jednak będzie w jakimś jakiej, biuletynie i tak dalej, że to się zmienia, że, że, że, że, że telewizja będzie miała znaczenie, że te wideofony, chociaż dopiero teraz jakby ale, ale właśnie dzięki Skype'owi mamy wideo, y, konferencję możliwą y, bez jakby najmniejszego problemu, że nie trzeba mieć jakichś drogich zabawek, jakichś przystawek do telefonu, tylko po prostu komputer, tak? Że komputer po prostu stał się takim op, optymalnym, ostatecznym narzędziem do wszystkiego. Bo to tak chodzi, naprawdę nie. teraz już wszystko, co jest związane jest czy z rozrywką, czy z kontaktami międzyludzkimi i tak dalej, dzieje się na komputerze. No to chodzi. Wiesz, no, no no. czas się po prostu czas się po prostu i ten, ten, ten, że tak wyrażę, rozwój e, nie wiem, technologiczny tak. poszedł, poszedł po prostu co w inną Mhm. w troszeczkę inną w stronę. No, mi trochę żal, że nie ma po prostu, nie podbijamy Marsa, nie transformujemy go. Ale wiesz, no... Zamiast rozwiązywać problemy właśnie z tym, co by zrobić, jak będzie w końcu ziemia tak przeludniona, że nie będzie już miejsca dla, dla ludzi, to, to my zastanawiamy się nad wirtualnymi problemami, nad którymi nie mamy jakby nie mamy żadnej kontroli. Ale, ale to są projekty na tyle nośne, że one, wiesz, że pozwalają generować e, nie wiem, przepływ gotówki dla jakichś organizacji, które się tym zajmują. Ja nie chcę w szczegóły, bo to już wiesz, chodzi o poglądy, ale, ale no, po prostu brakuje mi tego. Ja już, ja już kiedyś o tym mówiłem. Po prostu brakuje mi 2015. Mamy 2015, a nadal jedyne, co osiągnęliśmy, to, to stacja kosmiczna na orbicie i lądowanie na Księżycu. Bo lądowanie gdzieś tam na, na, na Marsie i, i, i wiesz, zdjęcia z łazika z pustyni Okej, okay, no to jest super, ale jakie to ma znaczenie? Co tam naprawdę, co tam moglibyśmy odkryć? No chyba, żebyśmy odkryli jakąś inną cywilizację, która żyje tam i, i nagle nawiązujemy łączność z nią. Nie, ale tak naprawdę tam jest łazik, który sobie chodzi po pustyni bada kamienie i ja wiem, że to może mieć jakieś znaczenie, ale to nie ma takiego jakby globalnego znaczenia, wiesz? Jakby to ma jakieś znaczenie dla, dla ludzi, którzy się tym fascynują, którzy coś tam badają, ale... Kiedy, kiedy będzie kolejna wyprawa taka kosmiczna na Marsa? Kiedy zaczniemy kolonizować inne planety? Kiedy będzie ta przyszłość? Kiedy już będzie za późno? No. Bo jak mi się wydaje, że jak będzie taki punkt bez odwrotu, w którym, nie wiem, albo będzie za mało surowców, albo będzie po prostu już to niemożliwe, wiesz, to, to, to, to Ziemia po prostu tak sobie zguśnieje. To będzie taki właśnie nie wiem, może nie prawdziwy cyberpunk, ale to będzie taka właśnie dystopia, taka apokalipsa, gdzie będziemy e, tak naprawdę walczyli o przetrwanie. Wiesz, klimat jak w Mad Maxie. A nie, a nie jak na przykład w jakiś taki... Chociaż nie wiem, no, ja myślałem na przykład... O, Elysium, widziałeś Elysium. Widziałem Elysium. To fantastyczny motyw właśnie z, tym, z tą stacją, gdzie sobie ci tam żyją. Oczywiście, Puntaci. tak, tylko że to jest taka elita elit, a ja myślałem, żeby to było żeby to była przyszłość dla, dla wszystkich, tak, żeby... Znaczy, jakby otwiera się nowy rozdział życia, wiesz, te, te, te stacje orbitalne. To, co na przykład jest w Interstellar, taki mały spoiler. Tam też są właśnie te w przyszłości, te takie stacje, to, tylko że to jest przyszłość, przyszłość. nie? Albo na przykład, nie wiem, czy czytałeś taką książkę Kima Stanley'a Robinsona w 2312. Nie się że bym kojarzył. No i tam jest, tam jest taki właśnie motyw, jak większość układu planetarnego jest zamieszkała, gdziekolwiek tylko po prostu jest możliwe, żeby człowiek mógł postawić stopę. Czyli na przykład no, nie, nie na takiej nie na Jowiszu, no nie? bo to jest jakby płynna planeta, tylko na przykład, nie wiem, na Merkury, na Wenus, na Marsie i tak dalej, tak dalej, czy na jakichś księżycach planet, jakby to ludzie, czy, czy, czy, czy, czy jakieś tam ente, mutacje ludzi, no nie, bo to jakby gatunek ludzki ewoluuje w jakimś stopniu, hermafrodyci, ludzie różnych rozmiarów i tak dalej, wiesz, mogą przebywać, mogą żyć, mogą mieszkać, to no to się tam dzieje, to to jest. Tylko, że to jest właśnie coś, co moim zdaniem to, to, jest, to, to jest przyszłość w tym momencie, na tym poziomie myślenia, niedostępne. Dlatego, że jakby priorytety moim zdaniem naukowe, tam gdzie idą te pieniądze, które mogłyby się wiesz, wszystko posunąć do przodu, jeśli chodzi o taką technologię, która by las, do tych gwiazd wystrzeliła, no te to, to priorytety są w zupełnie innym kierunku nastawione. I to jest taki mój ból, to jest taka moja tyrada mała, więc... <śmiech> Że tak powiem. Dlatego uwielbiał klasykę science fiction, bo oni się tym nie przejmowali. Tam nigdy problem pieniądza dokładnie. nie był ważny. Jeśli, jeśli, jeśli, jeśli tak powiem na Star Treka, w Star Trek jak problem pieniądza nie istnieje, prawda? No właśnie, dokładnie. Jest... Ja Każdy tak, robi tak, to, co, tak, lubi. co lubi. Każdy robi to, co lubi, nie? Chcesz być naukowcem? Proszę, proszę bardzo. Chcesz lecieć w kosmos, zostajesz... Tak, no musisz tylko się wykazać, musisz pokazać, że masz chęci, ale jak, jak całe życie chcesz sobie bimbać i nic nie robić, bo nie masz talentu, spoko, ale na pewno już tam genetycznie modyfikowane jednostki już są, więc... Albo na przykład a propos kwestii pieniędzy, wiesz, ile kosztował ee, Nostromo? Bo tam w drugiej części prawda, na początku Aliasów tam mówią, że tam został zniszczony ten stadek i to kosztowało tyle i tyle. Nie pamiętam. I to nam mówili chyba, że 40 milionów kredytów, czy tam dolarów, czy coś takiego. Coś, bo to, to, to jakoś I to czyli można powiedzieć, że to jest 40 milionów dolarów, nie? No. Ale no, jakiś no, dzisiaj statek zamówił 40, 40 to milionów kredytów, to no, to no, ten, Jak kupisz? Tak, tak, rakietkę, tak, Tak, jach. Dokładnie, jach. Ale to tak jakiś potaniości taki wiesz, najwyżej tam no, wie, wie, 20-metrowy. Ten, jak on się nazywa. E Um, tak. to by jachta na 40 milionów racji nie popłynął. Co? Tam, tak? To jest, to jest 20, tam 20 metrów to ma łódź nie? tam. Ja tym, ci powiem, że jak byłem z na Hawajach yy, i byłem tam nurkować i w pewnym momencie wpływamy, wpływaliśmy do portu i w porcie wypływaliśmy i do portu był taki ogromny jacht, ale stary, no ze cztery razy większy niż ta łódź do nurkowania, której ja byłam, a tej łodzi było tak. raz, dwa, czekolwiek ci powiem, raz, dwa, trzech, czwórka płuci pracujących tam Raz, dwa, trzy, cztery, to jest osiem. Z czternaście osób było na tej łodzi, nas. Aha. E, do tego tam na tej łodzi był sporej wielkości, no wiesz, zbiorniki z powietrzem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej więc ta łódź nie była mała, no bo to jest taki spory, taki trochę a la katamaran, to znaczy byli no, no. ten jacht, który przepływał nas był za 4 razy, bo pięć razy większy no, i kapitan, który nam to nas kapitan Skipper, ten jakoś co prowadził do łódź to jest łódź, ta która wpływa to jest jacht kolesia, który jest właścicielem orakla, ja nie wiem, jak się nazywał, Emmet, Elliot, Elliot Elliot, on kupił sobie oraku, bichu. tak, tak. Aha. on sobie kupił wyspę na Hawajach i to jest jego jacht, przy czym ten jacht służył mu tylko do tego, żeby przepływać z lądu do jego głównego jacht, Ellison jachta. no Ellison, o właśnie żeby przepływać z lądu czy z portu w Honolulu do jego jachtu głównego, bo ten, ten jego główny jacht jest za duży, by się zmieścić w jakiegokolwiek portu na Hawajach. Po Poza na przykład po, Pearl Harbor. Tak. On mógłby wpłynąć do Pearl Harbor. No jak kiedyś widziałem e, Abramowicza e, jacht gdzieś tam na zdjęciu e, w przycumowane do jakiejś przystani właśnie w Nowym Jorku i to wyglądało tak, jakby to był jeden z tych, tych wycieczkowych cruiserów. Bo ogromny. Ja widziałem takie mniejsze jachty, no nie? czy na przykład nie wiem, w Wenecji, czy, czy, czy w Hiszpanii, jak byłem niedawno. On robi niesamowite wrażenie, ale w ogóle to ta załoga, która jest, wiesz, jest czyściutko, jest elegancko, no po prostu bajer. Tylko to są, to są rzeczy, które raz, że kosztuje ci kupić takie coś, a później obsługa. Ja mi się wydaje, że on grube miliony wydaje tylko na to, że ma tam po prostu stałą załogę i, i wiesz, utrzymanie tego jachtu i tak dalej, że to są po prostu niesamowite pieniądze. Więc jak się nie ma miliardów, to, to, to nie ma co kupować jachtu, ale pamięcie, że podoba mi się, kiedyś taką koncepcję miałem, mieć taki mały jachcik, nie? Takie, takie są te, te... Niektórzy Amerykanie gdzieś tam mieszkają po prostu w takich jachtach. Mają takie mieszkanko na jachcie, nie? To jest takie przysumowane i super sprawa. No. Ale to, to... Żeby przecież te jachty miały silniki rakietowe, że można było polecieć w kosmos. Nie, nie, tak. Ale to, no tam idą te pieniądze, no. yy, Dobrze. Yy, jest właśnie jeszcze coś taki, jakiś, taki film klasyczny, science fiction, który, który, nie wiem, albo widziałeś kiedyś i chciałbyś na przykład, wiem, zobaczyć nową wersję, albo na przykład planujesz zobaczyć? Coś, coś w kinach zapowiedzieli? Opowiedziałbym fajną organizację Wiecznej Wojny na przykład. Tylko to by mógł być serial dobry. Mógłby no, być serial, tak. dokładnie. Tylko bym chciał właśnie, żeby zrobili coś na nowo. Nie? Żeby zrobili po prostu coś, co jak wy... powiedzmy coś na miarę Odysei Kosmicznej. Co jak wyszła Odyseja Kosmiczna, jak, jak ona zrobiła wrażenie, to chciałbym, żeby teraz, teraz zrobił jakiś taki film science fiction, który mógłby zrobić takie wrażenie. Tylko, że właśnie no, trzeba ludzi, którzy by... Ja, ja nie mam pomysłu, co to mogłoby być. Wiem, że to musiało być hard science fiction, nie? ale nie z, gdzieś z obcymi, którzy się strzelałem jakieś tam akcji, film akcji, tylko coś takiego bardziej metafizycznego. A, a co by to było? No to, już zostawiam oczywiście tam, twórcą, nie? Nie tam nad tym y, głowem. Y, dobrze, y, drogi, drogi Bernardzie, to jest odcinek świąteczny, więc właściwie nie rozmawiamy o grach, ale jakbyś chciał na przykład powiedzieć Bernardzie, czy w coś ostatnio grałeś, to ja bardzo chętnie usłyszę. Ja ci powiem szczerze, że Jałem przez chwilę, przez chwilę, krótką chwilę, chęć kupienia ela, Elita, nowe, Elita albo Elite nowego. Elita. No e, Dangerous. Dangerous. I joysticka do tego. A nawet tak. patrzyłem na Oculus Rift. No. Potem stwierdziłem, ale potem stwierdziłem, że jednak e, e, nie mam po prostu na to czasu życiowo w tej chwili i dam mhm. sobie spokój, bo po prostu, wiesz, znam siebie i wiem, że wsiąknę po prostu. Wśród naszych słuchaczy pozdrawiam e, Dariusza jest właśnie człowiek, który posiada Oculus Rift'a i, i, i miał tego lita i nawet sobie zamontował. I jest wszystko fajnie, tylko że ta wersja Oculus drifta ona jest w niskiej rozdzielczości. I na przykład to wszystko, co masz na tych wyświetlarnych panelach, bardzo się ciężko to czyta. Wiesz, to po, jednak trzeba poczekać na tą nową edycję Oculus Rift'a, który będzie miał wyższą rozdzielczość. To dobrze, to, to dobrze, bo jakość, też muszą też zmienić komputer. Tak, ale poza tym no, wygląda i, i wiesz, no To jest jakiś taki przystanek y do, do Star Citizen'a Star no. Citizen to jest coś, co ja już w ogóle nawet nie czytam informacji o Star Citizen'a że... bo oni tam wszystko chcą dołożyć tam niedawno ja wiem, właśnie jest, moduł jest, FPS jeszcze, modu... jeszcze trochę będzie loda robił. No. no dokładnie i wszystko w Full HD na Calls Rift 4K ale, ale dopóki ja oczywiście tego nie, nie ma to ja, ja sobie pomyślałem że nie ma się co denerwować, bo tak samo jak snowman Sky to jest gra, która w koncepcji no, wydaje się niesamowita to, co widzimy, wydaje się po prostu niesamowite, znaczy wydaje się, wygląda niesamowicie, tak? I, I w ogóle też mi się podoba ta oprawa, ta kolorystyka, że rzeczywiście, wiesz, te, te, te, te ciepłe kolory, ta żółć, nie? Ten, ten, te, ta, ten kosmos, który nie bija jakimś zimnym kolorem, tylko właśnie takimi ciepłymi, to są te okładki klasycznych książek science fiction, takich przygodowych, takich, takich tak, te, te, te, tego, tego weird fiction, tej palpy takiej, tak? Tego, czego już jakby teraz nie ma, jakby się odchodzi od tego. Ja bym chciał to zobaczyć. Ja bym chciał zobaczyć y, y, tę grę, ale boję się, że ona będzie przehypowana. Znaczy ona już jest powoli no, przehypowana. to Star Citizen? Nie, nie, The No Man's Sky. No Man's Sky. A, No Man's Sky. Tak? Pisałem, że Star Ta gra, Star która jest powiesz... zrobiona przez małe studio, Hello Game, jest niektórzy nie? Tak, i tam jest y, Sean Murray, y, jeden właśnie z, y, y, z, y, z osobników, który jest odpowiedzialny za kontakty z prasą i on zawsze wychodzi na scenę jak taka nieśmiała dziewczyna zawiesza głos, wiesz, patrzy gdzieś w, wiesz, w dół, nie, na, na stopy i tak, tak, mówi, a, tam, wiesz, jak mieliśmy marzenie, zawsze coś tam i tak po prostu ta nieśmiałość, która, nie, taka, taka szczerość, nie, że to jest człowiek, którym może zaufać, bo, bo, bo to nie jest jeden z tych wielkich bossów, którzy wchodzą, no nie, zachowują się jak u siebie, czytając tych teleprompterów jakieś tam niesamowite teksty, które zostały wcześniej przycięte, sprawdzone przez psychologów, że one trafiają w odpowiedni punkt e, o, widza. Nie, on mówi to tak od serca. Tylko, że za każdym razem, co ja widzę, to jest tak. Stateczek, planetka wylatuje w kosmos, super to wygląda, leci do następnej planetki, bam, bam, bam ale tak naprawdę nie widzisz nic więcej poza tym. I to powoduje, jak, jak na przykład w dobrym filmie grozy, że to, czego nie widzisz, to sobie dopowiadasz, jakby twój umysł dopowiada. Albo jak na przykład, nie wiem, czy wiesz, jaki jest sposób e, mormonów na e, pornografię. Tak ja powiem, nie, wycinanie, wycinanie, wycinanie to... tych, e, tych rzeczy, które pokazują kawałek ciała, a zalepianie jakimś tam obrazkiem, to, co na przykład, nie wiem, jest staniczek. Tak, I mózg ci dopowiada, że ta postać jest naga z tyłu. Tak jak ja widzę po prostu no męska jako właśnie taki tą pornografię do mormonów. Czyli widzisz tylko to, co, co, co ci chcą pokazać, tak? Bo resztę, co ty sobie dopowiadasz, i nagle ona w, i wiesz, i w głowie masz tak, okej, okay, nie ograniczy wszechświat, może sobie latać dziewczęta. że no to normalnie jak Eli, e, e, e, online, nie? Statki tak, tak, kosmiczne. Tak, tak. Być może tam będą jakieś, jakieś elementy, to wiesz, tak jak w Elite, jak, jak w, w Star Citizen, nie? W Wing Commanderze, bo będzie, będą przecież pojedynki w kosmosie, tam możesz się strzelać. Więc tak naprawdę jest jest tak dużo rzeczy, które twój mózg generuje, co ta, co, czym ta gra może być tak na naprawdę, że no to nie może się spotkać z niczym innym, jak tylko po prostu z taką, z taką przykrą rzeczywistością, że to naprawdę to, co będzie możliwe w tej grze do zrobienia, no, będzie bardzo ograniczone. I, i no ja, ja bym chciał po prostu, żeby, żeby nagle się okazało, że ktoś po prostu y, wyciąga na ich dłoń i mówi, ja wiem, że wy chcecie zrobić to w 4 ale my tutaj mamy 20 ludzi, którzy się zajmują tymi rzeczami, o których wy nie macie pojęcia, a których ta gra, które ta gra potrzebuje. No, my, Sky, to jest coś, na co czekam, ale, ale obawiam się, że po prostu lepiej, żebym nic o tym nie wiedział, to, to przynajmniej się nie rozczaruje no, tym efektem końcowym, jeśli, jeśli to nie będzie po, po myśli. Dobrze, to powoli będziemy kończyć ten nasz specjalny odcinek świąteczny, taki mały prezencik. Chyba, że Bernardzie chciałbyś podzielić się jakąś książką, którą ostatnio przeczytałeś, bo, bo mamy taki tutaj kącik kulturowy, który jednak jest przez naszych ja, słuchaczy. Powiem, to ja ten... ja, ja po tym jak dostałem moją kolekcję książek Heinleina, to po prostu czytam to, co już przeczytałem w nowej wersji, w naszej nowej wersji po prostu w edycji tej, mm -hmm. którą dostałem, bo to się nazywa Virginia Edition, to jest wszystkie książki na Heinleina, 46 tomów, w w, wiesz, no, taka edycja specjalna, jeśli wydarzy, kolekcjonerska książek. E, możesz tak. sobie wyglądać... specjalną ołtarzyk, specjalny ołtarzyk. Możesz specjalny sobie, sobie wyglądać Virginia Edition, jak chcesz. Virginia Edition Robert Haney. Nie wiem, czy widziałeś, skąd wyglądałeś sobie, no to... Znaczy, wiesz co, ja sobie to zobaczę, bo y, ja w ogóle kiedyś tutaj <laughs> kupiłem mniejszą edycję, taką kolekcjonerską, y, Virgin, Ed Virgin Edition, jak to wiedziałeś? Virginia. Vir Vir Vir Vir Vir Virginia Vir Vir Edition. No już patrzę. To Wow, to wygląda jak komplet encyklopedii no, I To jest ile? 46. 46 tomów. No, no ale to jak mówię, no to potrzebujesz pewnie y no dwie duże półki na to. Nawet kilka bym powiedział więcej. Jak postawi sobie takie książki, to rzeczywiście to wygląda jak klasyczna taka biblioteczka. Y bez, bo wątpię, że baka te książki miały. Te dust cover'y, nie? To jest wszystko po prostu tak, jak to jest. Czy to jest po prostu dust cover nałożony na... na nie, na ja nie to, mają to wszystko, że -y, skórzane. Pięknie to w Virginia, Virginia Edition. Czyli wszystkie, wszystkie prace Roberta, Roberta A. Heinleina. Mój numer jest chyba 360. O, bo to jest w ogóle, tak jak widziałeś, ile, ile tego wydrukowali? Tego 2000 chyba sztuk tylko. Prezent piękny, przemyślany. Hmm. No, Coś musiał dobrze wiedzieć, Panie, co. co w no Sam sobie go kupiłem, prawda? A ty ja myślałem, że to nie, nie, tak, dostałem, wresz, w... że wiesz, druga połówka. Zostałem w sensie że zostało przysłany mi przez wydawcę. Aha, aha. Rozumiem, rozumiem. To no tak tak. no w sumie kto nas zna najlepiej, no kobietę. No, nie. Nie. No. Okej. Okay. Ja tylko przypominam, że y, jest ankieta na naszej stronie, w której podajecie. Waszym zdaniem 10 najlepszych tytułów. Nie musi podawać AK-10, ale najlepsze gry 2004 roku i, i przynajmniej jedną e, grę, która Was rozczarowała, to jest e, w, w linku, znajdziecie w opisie do odcinka. To też jest tam specjalny wpis, więc klikajcie, bierzcie udział w ankiecie. E, po, po nowym roku zajmiemy się e, liczeniem głosów, podsumowaniem tego i, i o, zobaczymy, która gra według Bas, no jest to e, w, tym, w tym roku no już 2014 no i, to, i właściwie to zostało tylko nam życzyć, drogim naszym słuchaczom wszystkiego najlepszego z okazji świąt nie wiem, raczej chyba jednak odcinka przed Nowym Rokiem już nie będzie więc od razu też życzenia noworoczne dziękuję Ci Bernardzie za za udział w tym specjalnym, świątecznym odcinku dziękuję do mnie, Damianie Chciałem życzyć wszystkim naszym drogim radiosłowcom zdrowych, wesołych świąt i tak dalej. Przede wszystkim. Smacznego Karpia. Smacznego Karpia, o, właśnie. Smacznego Karpia i, i ten, i smacznego jajka. Tak. Wirtualnie bo... się łamiemy o dokładnie, dokładnie I dobrych gier, i świętego spokoju. Żeby, żeby prezenty były trafione, i żeby rok 2015, jeśli chodzi właśnie o gry, i o to, jak, jak, jak traktują nas wydawcy, tak? Dla nas biednych graczy, nas owieczki. No właśnie te... ja słyszymy jedną ciekawą informację. Dzisiaj, aczkolwiek miło, że jestem zmęczony tą serią gier pod tytułem e, Assassin's Creed, to wyczytałem gdzieś, że wyciekła informacja, że nowy Assassin's Creed ma być dostępny w wiktoriańskim Londynie. Znaczy to jest bardzo świeża informacja z przed kilku tygodni, ale. Ale wiesz, no, ja mówię, ja to wyczytałem dzisiaj i dla mnie to by było fajne, bo to by był chyba bym wrócił dla, tej, dla tego epoki, bym wrócił do Assassin's Creed, bo to dla mnie było prostu i No i zresztą w ogóle ze względu na to, jak oni mogliby to właśnie osadzić, mogliby zrobić taki miks z, z Ligą Niezwykłych Gentlemenów. Ja bym chciał coś takiego, taki, taki element. Musi właśnie ta Steamboatowa, wiktoriańska angiel nie podoba. Jeśli bo, bo, w tym kierunku, to bym się w ogóle nie obraził. Więc e, dziękuję Ci jeszcze raz, Bernardzie. Dziękuję Tobie również. Do sięgo roku. No wejmie.